na kolejnym podcaście newsowym blogu konsolowiec.pl. Jest z nami nowy członek redakcji Łukasz. Łukasz Witam Łukasz. wszystkich bardzo gorąco oczywiście. No i oczywiście standardowo z tej strony Filip Halewczyński. i Tomasz Doktorski. No i tak no i witamy was w mocniejszym większym składzie. Jeszcze, no jedna osoba, jeszcze jedna osoba się wyłamała, dud się wyłamał, ale obiecał, że w, na w następnym podcaście już będzie. Także więc otrzymamy go za słowo. No właśnie. Że nie stwórzy. <gry> Mamy nadzieję. Um, przejdziemy od razu do newsów. Trochę tego było, ale nie tak dużo jak ostatnio. Może zacznijmy od, od jednej wiadomości, która na pewno zainteresuje wielu fanów Halo. Bungie podpisały dziesięcioletnią umowę z Activision. No i co, co tutaj może, co z tego może wyniknąć? No, panowie, jak myślicie? Czy to dobra decyzja, czy nie? Ostatnio słyszeliśmy przecież o tym, co, co się działo z Infinity Ward, o którym zaraz zresztą powiemy. I z Activision. Czy to dobra decyzja to ja nie wiem, ale na pewno to jest taka decyzja, która dzisiaj nie, nie, nie spodziewał myślę. No w nie sumie wie, jak, jak tak myślę to chyba lepiej Activision niż IA. Oj nie wiem. Oj nie wiem czy no. lepiej. No teraz ciężko powiedzieć właśnie. Activision teraz, jest teraz naj... jak, jak no będziemy no? mieli Halo na komórki no to to już nie byłoby takie fajne. No ale Activision to jest naj... najbardziej nienawidzoną firmą, więc myślę, że jednak jej się trochę odpacowało. Już jej wizynolek jest trochę lepszy i myślę, że to by było lepsze rozwiązanie niż Activision. No, zobaczymy, hmm. jak Activision w ogóle będzie, jaką autonomię da Bungie. Może być tak, że Bungie będzie robiło swoje, a Activision tylko da pieniądze. No ja myślę, że Activision, bez... Activision z Bushi w Bungie, żeby właśnie wypuścili co co to jakąś nową gierkę. No to tworzę co roku, to inna sprawa. No właśnie, to Taki o to chodzi. No niekoniecznie, wiesz, bo te kotlety to, wiesz... A bardziej. no ciekawe, co się stanie z teraz z ceną Halo, no bo Microsoft jednak, nie wiem, czy straci, bo to chyba jego marka. Nie wiem, tak. To jest ich marka, to no co? Może ktoś i ją przejmie. Z Metroidem było podobnie. Przejęło Retro Studios i bardzo ładnie wyszło. Teraz Metroida robi Team Ninja. To z Halo też może. Halo to wyjdzie tylko na dobre. Jeżeli no. oczywiście Microsoft ma dalej do nich prawa. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że Halo ma, ma tylu, fanów, że oni się zaszlachtują, gdyby robili coś takiego jak z Metroidem ADM. No dobra, panowie, zostawmy może e, tę dyskusję na główny podcast. Czemu, tak, czemu? A ty co o tym myślisz, ja, Filip? Ja o tym nie myślę nic. Um, ja nie lubię Halo, więc jakby nawet mnie to rybcia. Um, Activision nie lubię i, i zresztą za chwilę przejdziemy do tego, co się dzieje z Infinity World. Um, otóż y, zbliża się koniec Infinity Ward. Um, tak twierdzi Mike Haiki, analityk z Janko Partners, um, i przy okazji mówi, że pewnie ten team, który pozostał, czyli, czyli ta garstka osób, która została jeszcze w Infinity World, która nie przeszła do Respawn Entertainment, które, przypomnijmy, jest, jest firmą założoną przez dwóch wywa wywalonych szefów um, Infinity World, e, mają oni wydać. Jedno jeszcze DLC z mapkami i według właśnie tego analityka później rozejdą się. Czy tak będzie? Zobaczymy, czas pokaże, ale na pewno zrobiło się kontrowersyjnie. Respawn Entertainment już podpisało przecież umowę z EA. Activision cały czas obiecuje wypłaty dla pracowników Infinity World. No i na razie co? Kolejne rozprawy sądowe i czekamy, tak? Ale jeśli, roz... jeśli rozwiążą ten, ten zespół, to by było naprawdę sprawa bez precedensu, bo nie przypominam sobie, żeby twórcy tak popularnej serii no, zostali na, na, na bruk i rozwiązali te, i były takie wewnętrzne kłopoty. No, Ale naprawdę... jakby nie patrzeć, już połowa Timo przecież jest w tym nowym studiu, które... które no tak, tak, już... tak właśnie to jest... o to chodzi, że to jest, wiesz... A się nie chce wiedzieć, że, że twórcy taki, a tych hitów właśnie, jak, jak, jak Moder Warfare się tam tak źle działo, że już są w innym studiu. No, no. to jest dziwne. Tyle miliardów po prostu sobie tak o no właśnie. To... No. Aż nie wiadomo co powiedzieć, nie? Najgorsze, z tego, tego... Powiesz, nie? najgorsze z tego wszystkiego nie. chyba jest to, że, że sami pracownicy nie dostali właśnie tych. tych wielkich, ogromnych pieniędzy, które zarobiło przecież Modern Warfare 2. Tylko Activision sobie zebrało, no i teraz właśnie się procesują. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Będziemy się przyglądać w tej sprawie. Um, będąc jeszcze przy kwestii Call of Duty, um, wspomnę o tym, co może zainteresować fanów Wii. Modern Warfare 2 zagości na Wii. Um, tak najprawdopodobniej się stanie, ponieważ sklep GameStop w swoim newsletterze Przedstawię okładkę gry Modern Warfare 2 z, z logiem Wii. Tak więc pra, bardzo prawdopodobne, że gra pojawi się. Um, być może w tym roku. Szczególnie, że pierwsza część już była wydana na Wii pod jakimś tam ademikstem. Tak, tak pod, tytuł. Pod, pod, pod... No właśnie. Więc... No i odniosła sukces. Tak, i odniosła Co sukces. sukces. Tu, tu, trzeba, tu trzeba to podkreślić. Sprzedała się? Bo tak. ja nawet nie wiem. Tak, do, do miliona chyba już doszło. No, o, to nieźle. Jak na dwuletnią grę, to bardzo dobrze. No, jak na Wii? Jak na Wii, no. No to całkiem e, nie nie wiem, co, to nie wiem. Nie wiem, czy nie lepiej niż Conduit, bo nie pamiętam wyników. Ale chyba możliwe. No nie wiem. Tak czy siak czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może też podrasują nieco grafikę. Um, no i, i, i teraz coś, co może Was ciekawić, czyli osoby, które mają Xboxy i PlayStation. Call of Duty Black Ops. Tak się nazywa siódma część Call of Duty tworzona przez Triarch. Przypomnijmy, jest to firma, która stworzyła m.in. Call of Duty 3 i Call of Duty World at War. Um, no i właśnie, teraz wszyscy spekulują, czy to Call of Duty Black Ops um, będzie odnosiło się do Wietnamu, o którym tak często się ostatnio mówi, czy też będzie się rozgrywa w, w czasach obecnych, a być może w niedalekiej przyszłości. Tego nie wiadomo otrzymaliśmy tylko tytuł, no i czekamy na dalsze informacje. Najprawdopodobniej na czy dostaniemy, um, dostaniemy odpowiedź na to. No nie wiem, coś chcecie dodać, panowie, czy nie? No ja już mam dość Call of Duty, tak ci powiem szczerze. No już. No już ile można? Nowe ile można. No, mam nadzieję, że ta. Znaczy, no mam nadzieję, no to trochę tak dziwnie brzmi, ale ta afera właśnie z twórcami, Młodym Wolfem trochę rozbije ten, o, tą serię. Będziemy musieli dłużej poczekać może jakieś większe zmiany. Bo tak to co rok praktycznie jest to samo. Tylko w innych realiach. No, no zobaczymy, dobrze. Poczekamy do jeszcze zobaczymy co, co, co tam twórcy spłodzą. No właśnie. Mamy dość Call of Duty. Ale oczywiście nikt nie ma dość Simsów. Wszyscy kochamy Simsy. Wszyscy zagrywamy się w Simsy. Nawet jeżeli tego nie mówimy. Ehm, Dokładnie. No i właśnie. Teraz dostaniemy kolejną okazję ku temu. Sims The Sims 3 pojawi się um, wreszcie na konsolę. PlayStation 3, Wii, Xbox 360 oraz Nintendo DS. A gdzie jest PSP? Ja się zastanawiam. No właśnie wydaje mi się, że tutaj PSP chyba nie byłoby dla nich korzystne i, i o no. no Niestety. Nie można mieć na wszystkie platformy tej samej gry. A szkoda, szkoda. Ehm... Um, tak, jej ujawniło te informacje. Gra ma zostać wydana jesienią tego roku. No i oczywiście tak po, pokrótce informacje o samej grze. Na się um, będzie pełna rozgrywka za pomocą rysika. To było do przewidzenia. A na Wiza to pojawią się nowe lokacje, między innymi plaża. I uwaga, uwaga, w tej wersji dostępny będzie tryb Life Moments, który będzie swego rodzaju multiplayerem. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Znaczy, o ile jeszcze Simsy na Wii czy, czy DS nie mogę sobie wyobrazić, tak na, nie wiem, jak to będzie wyglądało na PlayStation 3 i Xbox 360. Co prawda są te, te kontrolery, ale, wejdą, ale no nie wiem. Znaczy, znaczy ja, ci, ja ci powiem, że ja grałem w ten ja grałem y, na PlayStation 2 Simsy. No były to Simsy, ale to nie były takie, wiesz, że tam się budowało, no, tylko to bardziej, a, a, a przygodowe były. Z tego co pamiętam. No tak, no trochę tak. No właśnie. Ale, ale, ale sądząc po tym, co, co wiesz, co PlayStation Move ostatnio pokazał, te, te próbki możliwości, to być może też od razu pod PlayStation Move będzie. Albo później jakiś tam patch wyjdzie czy coś, coś. też nie wiem, ta seria jest tak kojarzona z pacytami, że ja nie wiem, bo nie wiem czy to jest sens wydawać na, na, na konsole, nie wiem co sądzić ja uważam, że na Wii to całkiem niezły pomysł na DS, -a, dlatego że te konsole jakby są stworzone też pod, pod względem sterowania do takich gier. No Aha. i Target jest ten sam chyba, casual. A na Wii już Destiny 2 Pets się pojawiło, więc to nie jest żaden. Ten. I MySims'y bodajże jeszcze. Ja, jeszcze. No tak. MySims -y, a MySims'y to jest innego. innego. To bardziej Animal Crossing. No, no właśnie. właśnie. No nic, tak czy siak zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No tutaj oczywiście jakieś informacje, że na PS3 i Xbox 360 się karma, pojawi się karma power, czyli będą to jakieś nowe atrybuty Simsów, ale nie wydaje mi się, że, że jest to coś, co, co może was wszystkich zainteresować, tak więc zobaczymy, czekamy też na, na jakiś gameplay. Um, no i tak, i teraz przechodzimy. Będzie nieco, um, nieco więcej newsów dzisiaj związanych z Sony. Um, oczywiście nie chcemy tutaj od razu być oskarżeni o to, że jesteśmy jakimiś fanboyami. I tylko... tak już jesteśmy dawno zostaliśmy oskarżeni, mamy Ja, ja nie mam o, PlayStation. Ja się zgłaszam. Tak, tutaj właśnie dobraliśmy specjalnie do ekipy osoby z Xboxem. Tak jak Łukasz powiedział, on ma Xboxa, więc nie możemy zostać posądzeni wszyscy o bycie fanboyami. E, tyle, że akurat w tym tygodniu no, rzeczywiście sporo newsów pojawiło się związanych z Sony. Um, tak więc, no lecimy. E, pierwszy news. Sony w końcu zarabia na sprzedawanych PlayStation 3. E, no nie wiem, panowie, co, co, co, co o tym powiecie? No ja gratuluję, <śmiech> bo co innego <śmiech> można powiedzieć <śmiech> po takim długim czasie. Cieszę się czasie? ich szczęście. Po takim długim czasie, w końcu, niech wyjdą na swoje. Teraz ostatnio wypuścili jakiś tam nowy model, podobno, który też no pewnie tak. ob, ob, ob, obniży te koszty pro, produkcji, więc, więc naprawdę Dobre, będzie fajne. No, hmm. więc ocena produkcji spada. Ocena w sklepach taka sama, więc. <głos》> hmm. Nic dziwnego, że zarabiają. No, no. Po, po, to, po to stworzyli, żeby zarabiać. No właśnie. To, to, to, to tym bardziej, że nie przerobili jeszcze tej nosoli, póki co, więc zarabiają też nie na grach. No. No i no, no, no dobrze. No, no. Biznes się kręci. No dobra, to no może kolejny news, bo tak się do rzętwił. <grym> tak, tak właśnie. Właśnie, <grym> właśnie patrzę. Sony zarejestrowało nową domenę i tutaj część osób może być w siódmym niebie. Jest to Infamous 2. Jupi no, właśnie. Yupi. Ja Infamous 2. E, osoby, które przeszły grę, no, nie są chyba raczej um, zdziwione tym posunięciem, dlatego że końcówka gry sama zdradza na to, że druga część będzie na pewno. E, no i. A jak i się kończy? Bo ja przeszedłem to dwa razy na. jako doby zły, nie pamiętam tego za zakończenie. No nie, nie chcę tutaj spoilerować, o, ale tak gra już w... że może możesz powiedzieć tam bez... O, bez... o nie, bez... nie, no na końcu walczysz z bardzo ważną osobą, która wydaje się bardzo bliska głównemu bohaterowi, bliższa niż ktokolwiek. No tak, ale on to wyczyścił to całe miasto ze zła i to. No tak, i tego i tą ostatnią ostatnio. Teraz drugie miasto będzie. Zła, ale, ale, ale się odwrócił do kamery i powiedział, że to nie koniec. Kurde, debele. zapomniałem, muszę sobie pograć jeszcze raz. No musisz zobaczyć, no ja końcówkę akurat zapamiętałem z tej gry. E, no ale, ale, ale, ale wracając, e, zarejestrowało nową domenę i ja obstawiam, że już na tegoroczny mecz może coś zobaczymy i usłyszymy z tej okazji. No na pewno coś na jeszcze będzie, w ogóle to E3 się zapowiada na, na tyle ciekawie, że nie wiem, trzeba będzie nagrywać razy podcast, żeby to skomentować wszystko. Tak trzeba więc sobie za to Nie Jechać jeszcze nie ma problemu. E. Mogę załatwić, jak chcecie. No pewnie. E, No dobra. E, Chcesz szukać teraz... to powiedzieć, bo tak, bo taki tak trochę cicho siedzi. Ta, a co, co mogę powiedzieć? No nie wiem, że bardzo lubisz Infamous i bardzo czekasz na drugą część. Ba bardzo <suszy> lubię Infamous. Oglądałem recenzję i nie mogę się doczekać recenzji drugiej części. No, od razu To możemy przejść a. dalej. E. <suszy> No dobra, teraz nieco mniej ciekawa informacja. Są pozwane o firmware, słynny firmware 3.2.1, e, czyli przypomnijmy, jest... usuwa Linuxa. E, no i tak, no i, i, i kilka osób, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt e, podpisało się już pod pozwem, no i chcą 5 milionów dolarów odszkodowania. A czemu powiedzieć, że to jest mniej ciekawa informacja o tym, To jest bardzo ciekawe. No właśnie. <laughs> Bo nie wiem, było coś takiego, że się gracze skrzyknęli i pozywają Sony, czy nie? Bo chyba nie było jeszcze takiej sytuacji tak samo jak, jak z tym. No nie. No właśnie. No ch jak ch s... chyba, chyba, że się skrzyknęli i krzyczeli, że chcą kolejną część God of War ale tak to nie było. Albo powiem. że chcą Xbox Live Force, to też było coś. <laughs> tak, tak, tak. tak. Ja, no, no, no. No. I to, i to, i to, nie rozmawiajmy, bo to nie ma sensu okej okay, To ale może. ja, to ja muszę... tam jestem za tymi za tymi, co pozywają Sony oczywiście też bym poszedł na rozprawę, ale trochę mam za daleko tak, i nie masz obywatelstwa amerykańskiego tutaj niestety to jest jedyny warunek ale po co no wam i... ten Linux, ja się pytam po raz kolejny, po co wam ten Linux z konsoli na przykład? Może porozmawiamy o tym na podcaście głównym, i wtedy. Nie, teraz, niech, niech tak. łukasz wydali swoje zdanie, tylko tak tak szybciutko. Po co? A, no, to po już to. mówię. Na przykład, żeby sobie wejść do internetu. No to masz przeglądarkę budowaną w PlayStation 4. No dobra. weź sobie na Skype'a. O. Na Skype'a? Masz PSP od tego. <laughs> Ale ja nie mam A PSP. Papel, że... A jak ma PSP? Oj, ale no bez przesady, no tego są, są komputery, no po co to w konsoli? No bo na przykład no chcesz, bez... sobie, nie wiem, pogadać o. Żeby, od, wejść tak, do, wejść... żeby wejść do internetu, przeglądać sobie, to przecież jest ta obsługa myszek, można sobie podłączyć klawiaturę i myszkę do, do konsoli, normalnie no, działa. No to po co ci filmy w PS3, jak od tego masz odtwarzać DVD? Po co ci muzyka jako tego masz? Odsławiasz. co, Akurat jeśli o to chodzi, to ja z tych funkcji a to, to nie korzystam. Jeszcze ani razu nie oglądałem filmu na mojej konsoli, na Blu-rayu i, i na DVD. Co ty gadasz? Naprawdę. Więc. Ja to na, program. To, to, tutaj... to uważaj, bo. Filmer 3.3 usunie wszystko oprócz gier. Bardzo chętnie. U, bardzo chętnie. Ci blu, ci blu ray nie odpalisz gry, gier na Blu-rayu. <laughs> a właśnie, jak usuną tak. gry, to już. Koniec. Będziesz włączać konsolę i będzie wielkie logo Sony. A, i tam nie zrozumiesz. Skończy... A ja wam mówię, że skończy się tak, że przywrócą Linuxa i skasują możliwość grania w gry. O, i będzie. Wtedy będzie. No dobrze. A, i tam. E, tym, tym optymistycznym akcentem kończymy tego news'a. Idziemy dalej. Um, no tak, coś co oczywiście Tomek musiał zamieścić. Um, tak więc, no może powiedz o tym. O, Halo, ten... o czym? O tym Shen powiedz. A, no właśnie, ja już zamieszczałem notkę na blogu, że pojawił się tajemniczy screen, na którym widnieje Rio Hazuki, czyli główna, główny bohater Ashen Mew. więc wszystko wskazuje na to, że wkrótce na Xbox Live Arcade trafi właśnie ta gra. Co jest bardzo prawdopodobne, bo są zapo zapowiedzi Jets Studio i pozostałych hitów z Dreamcasta, no cóż, no ja bym się bardzo ucieszył i gdyby tak się stało, gdyby się mi pojawił na Xbox Live, ale to razu biegnę po Xboxa, mimo że nie ma Xbox Live w Polsce. Ale to nie jest problem. No, to teraz ja, ja może skomentuję. No. proszę. Bardzo ciekawa informacja, oczywiście. No i sobie nie grałem w tego co w Asheniu. Ja słyszałem wiele opinii, że jakie to nie jest wspaniałe i jaki ty ja jestem. No. Dziwne. że to nie grałem. No dokładnie, no to po, pobrałbym Triala, zobaczyłbym. obawiam się, że Trial by Ci nic nie dał. A Musiałbyś kupić pełną A? wersję. No to tym no, bym pobrał Triala, ale słyszałem wiele dobrego, więc może bym kupił pełną wersję nawet bez zastanawiania się. Ja Ci polecam naprawdę, jak się pojawi, to kupuj w ciemno i masz, masz moje abłogosławieństwo. Dziękuję bardzo. <laughs> No dobrze, widzieliśmy się wszyscy, tak więc przejdziemy dalej z serii newsów Xboxowych. Co dzisiaj chwili pędzi chyba, nie wiem. O, ja Gdzie pędzę, ja pędzę, ja pędzę się wyspać tak dokładnie i weekend majowy się zbliża. Um, Game Room wciąż bez aktualizacji. No właśnie, Microsoft obiecuje i obiecuje, że ile to tego nie zrobi, ile to nie zaktualizuje, no i... No i Łukasz, powiedz właśnie nam jak wygląda ta sprawa z Game Roomem. Game Room, Game room to jest takie coś, co nie, to jest dziwne, bo to jest taka gra. Smyt nawet nie wiem co to jest gra, ale, ale jedna rzecz, co mi się spodobało to od razu po włączeniu gry pojawił nam się archiv za to, że weszliśmy do gry. No Bardzo, bardzo wymagające jak widać, ale ogólnie to jest takie, coś, mamy taki sobie salonik. Kręcimy się kół, w kółko, tam wokół niego i tam mamy takie pokoiki i w środku z całym automaty ze starymi grami. I wszystko fajnie, tylko że za te stare gry trzeba płacić. Jestem takie pytanie, czy po tym Game Roomie można normalnie chodzić tak jak w Hołmie na, na przykład, czy to jest tylko takie menu? To jest tylko takie menu. O matko. Zresztą tam chyba schodów nie ma między piętrami, więc trzeba byłoby się wdropywać po ściany. Nie, bo ja myślałem zawsze, że, Ale... że ten game mój to właśnie jest tak jak home, No nie sobie chodzisz tam gadać ze znajomymi grasz, co tam chcesz. A to widać tak Z tego co ja tam spędziłem 15 minut, to no, jedyne co chodziło, to moja postać między automatami, jak tam wybierałem je. Albo nie, to jest, to nie, to jest jakaś pomyłka. I co, są jakieś ciekawe gerki tam? Czy takie wiesz, jak kot napłakał? No była jedna ciekawa gerka mi się spodobała. Lądowanie łazikiem na jakiejś planecie. Aha, czyli jedno, Aj. tak? No. no i tak to były jakieś pac i. no takie starocie. Już takie, takie starocie już perfidne, żeby brać za to pieniądze. To... Wiesz co, ale to jest jakoś, nie wiem, to jest dostosowane do jakości o, a HD, czy to jest normalne, tak wiesz, a stare wersje wrzucane do... Stare wersje. Nawet jest jeden z trybów wyświetlania to, że widzimy automat i szybka i tak wtedy wygląda, jakbyśmy stali przed automatem. O, ja nie mogę. Ale to akurat było, fajne takie było. Nie no, ale jak, jak tak ale jeszcze... nie, nie ma tam grafiki 3D. Tak. No ja wiem, ale to, to piksele muszą chorować nieźle po oczach. Tak, jak cała gra się składa z 5 pikseli, to tam... No wielkie, właśnie, takie wielkie, wielkie piksele na ciebie wyłożą z LCD 46 cali na, na przykład. Ale to, to, to, to, to, te, te, te, te pierwsze gry, przecież to było aż tak prymitywne, że to zawsze będzie dobrze wyglądać, żeby to rozwiecze czy taka niska, że postać się składa z trzech pikseli, no to tym nie ma co brzydko wyglądać. <laughs> Okej. Okay. No dobra. E, tak więc usłyszeliście um, porządną garstkę informacji na temat Game Rooma. Xboxa e, w końcu, bo my się nie znaliśmy dotąd na, na, tym, na no. tej konsoli. No właśnie. No i wreszcie mamy kogoś, kto, kto nam może Speca. powiedzieć. Speca od Xboxa. Tak, a na koniec tych e, takich newsów jakby stricte sprzętowych e, smutna informacja. E, Sony wycofuje się z produkcji dyskietek. Dyskietek e, 1,44, czyli te, które były e, w latach 90 bardzo popularne. No już nie będzie. Takie, takie pożegnanie i tak a się łezka no, no wokół okręci. Ja pamiętam jak pojechałem po moją pierwszą grę na, na komputer 486DX. Kupiłem sobie yy, Lamborghini e-speed. Wydaje się, że, że jakaś taka gierka była na innej dyskietce zajmowała a, a półtora mega. Grałem chyba przez dwa tygodnie. Ja w pierwszego no. Prince of Persia grałem właśnie przez dyskietkę. Pierwszego pierwszego, nie żadne tam Sands of Time i inne z Pamiętam no, w no, recenzji którejś jakiejś gry, takiej co na DVD, co CD Romy już wchodziły, była informacja, że gra zajmuje 67 dyskietek. Tak, tak. Dokładnie. To trzeba było żonglować. No. A dzisiaj jak, jest, był... jak Master Effect wychodzi na dwóch płytach, to wszyscy. O Boże, na dwóch płytach wychodzi. Straszne. Bo naprawdę no. ciężko się ruszyć do konsoli i zmienić płytę. No ale. Um... Świat się zmienia. Wszystko idzie do przodu, więc żegnamy nasze kochane dyskietki. Kolejny news to niestety kolejna smutna informacja. Fani serii Oddworld muszą no niestety poczekać jeszcze trochę, o ile w ogóle, na nową grę z tej serii. Dlatego, że Lord Lanning, czyli osoba odpowiedzialna, jakby ojciec całej serii Oddworld, powiedział, że prace nad grą zostały wstrzymane. Ze względu na to, że na obecnym rynku, na którym tyle jest tytułów, i, i, i taka zażarta walka, nie ma sensu wypuszczać Odwolda, ale że jego team pracuje nad kilkoma innymi eksperymentalnymi projektami. No nie wiem, panowie, chcecie coś dodać na ten temat? Graliście w Odwolda, czy nie? No, może Łukasz? Ja nie grałem. O... Ja nie grałem. A, ja grałem na PSX-ie, pamiętam kiedyś. To też był taki wielki hit. Gra 2D bodajże była wtedy i się okazało wielkim hitem. Pamiętam, nawet Ape wystąpiła, wystąpił, czyli postać główna z tej gry wystąpiła w jakimś talerzyku jakiejś grupy. Na, tak, tak, tak. Na MTV puszczali. To... to chyba było I'm Blue, ale nie pamiętam. Nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, to na pewno nie. To był jakiś taki, taki skoczny kawałek. Jak sobie przypomnę, to napiszę w rozkładzie jazdy. Ale rzeczywiście, też te, te, te coś sobie przypominam, tak rzecz, no, ale. no, Niegdyś postać kultowa, teraz trochę za, zapomniany. Tak, no szkoda, tak. tak tutaj pan właśnie mówił, że, że, nie, że jest ta, o, taka zażarta walka i tak dalej. Myślę, że gdyby gda ukazała się w kwietniu, gdy nie ma żadnych takich tytułów fenomenalnych, to, to myślę, że by się sprzedała nawet całkiem nieźle. No, ale mam nadzieję, że oczywiście, że Odworld pojawi się. E, prędzej czy później. E, no i przechodzimy dalej. Teraz taki nieco, nieco świeższy tytuł. Nowy Alan Wake z darmowym DLC. No proszę. E, w, w chwili premiery gry ma się pojawić nowy DLC, które ma być darmowe. Tra, ta ta ta ta No i właśnie. Bad Company 2 też wystartowało i od razu na początek z darmowym DLC. Heavy Rain, który jest konkurentem Alana Wake'a, nie miał darmowego DLC. No ale właśnie, czy, czyżby, czyżby Microsoft teraz bawił się... Znaczy, może nie Microsoft, ale czyżby twórcy gier bawili się teraz w wydawanie DLC do gier? Zamiast skupić się na samej grze? Co, obawiam Jak... się, że polscy gracze raczej tego DLC nie pobiorą. <śmiech> tak. Bo z tego no, co No wiem... nie, bez... bez... No, no fukasz. Bez przesady. Co, co Do was Mass Effect'a co? spokojnie pobieram dodatki a ja jestem polski. Ale wiesz co? Ale wiesz co? Nie o to chodzi po ale prostu. Ale to jest gra Microsoftu. No właśnie, oni wyciągają to... te zdrap... kody z drabki od live'a z pudełka. Trzeba sobie ściągać z zagranicy. No ale to trzeba sobie, nie? No trzeba. Mi chodzi o, o oficjalną drogę, a nie półśrodku. No. no właśnie. Oficjalnie to to na co myśli, no, o... no, oficjalnie to na E3. co myślicie o samym wydawaniu takich gier w ten sposób, że wydajemy grę i od razu DLC no bo ja na przykład dostaję no, białej gorączki jak tylko coś takiego się dzieje, dlatego że chciałbym mieć świadomość tego, że kupuję pełnoprawny produkt a nie taki, z którego coś wycięto i, i podzielono to na DLC no ale to jeszcze nie jest źle, jak sobie kupujesz grę i masz tam kod że na daną możesz sobie DLC gorzej jak, jak na ten DLC musisz płacić no tak, ale to, to właśnie przecież w ten sposób działa, że oni ci dają pierwsze DLC za darmo, yy, tak żeby na zachętę dać, a później, miesiąc później, czy tam dwa tygodnie, czy trzy tygodnie później pojawia się DLC już płatne, oczywiście, no i, i tyle, no to, to ma, taka przynęta ma być przecież na klientów. No ale to masz na, to tak, na jak zachętę jak w... i, i, i, i potem możesz Tak, sobie tak samo robią dealerzy narkotyków. Jakie <laughs> podównanie. Oczywiście nie wiemy, skąd Łukasz takie, takie informacje posiada, dlatego z przejdziemy... telewizji. Z telewizji. Dobrze, e, chyba trwam. Telewizja kłamie. Telewizja kłamie, gry nie. E, tak więc, o właśnie, ciekawie się złożyło. Nolan North, e, postać, której zapewne, zapewne część z Was kojarzy, z takich gier jak choćby Army of Two czy Uncharted. No właśnie, Uncharted to jest, to jest gra, z którą najczęściej kojarzony jest Nolan North, ponieważ to on wcielił się w postać legendarnego już Nathana Drake'a. No i Uncharted, Nolan North mówi, że Uncharted 3 jest logiczne tak z punktu widzenia tak tak po prostu, na zdrowy rozum, że pierwsza część odniosła sukces, druga jeszcze większy sukces i że trzecia po prostu musi się pojawić, ale on oficjalnie nie powie, że, że się pojawi, dlatego że, że mu zabraniają. No i, no i nie wiem, czy, czy jest to coś do komentowania. Chyba wszyscy wiedzieli, że będzie trójka. Już od pierwszej części, jak zobaczyliśmy I... wyniki sprzedaży. No więc właśnie. <laughs> y Poza tym dwójka utwierdziła też przekonanie samych twórców, którzy teraz wypuszczają co miesiąc nowe DLC. No i ludzie kupują to. Cały czas kupują i cały czas grają w Uncharted. Um, tak więc tyle, tyle o Uncharted. A teraz kolejna smutna nowina. Kurczę, tyle smutnych nowin. Hideo Kojima. Czyli. Czy to jest smutna nowina? Nie wiem. Ja się tam bym się bardzo cieszył. Szczerze. No, to kontynuuj. Hideo Kojima, ojciec serii Metal Gear Solid, zamierza odejść z branży. No właśnie. Już nie pierwszy nie ostatni raz to zapowiada i jakoś się nie może wybrać na tą em emeryturę. No, mam nadzieję, że w końcu to uczyni, bo już naprawdę jego gadki mnie tak denerwują, że po prostu mam go dość. Ocenię no. go jako twórcę gier, bo naprawdę z... A Metal Gear Soli to świetna seria, ale naprawdę jego gadki o tym, że się nie może, że Burr jest za mały dla niego i te inne pozostałe, te, te śmieszne historyki, to jest po prostu masakra. I nie no będzie być może to jest, to jest promowanie tego jego najnowszej gry z serii Metal Gear. Ten Uprising tak? Czy, czy coś takiego? Nie, on to już mówił wcześniej, jak był, jak robił Metal Gear Solid 4, powiedział, że się, nie, że się ledwo co, co, co zmieścił na ten na Blu-Ray'a. No. Tak więc... Nic. Dobrze. Zobaczymy, czy Hideo Kojima teraz się zmieści na Blu-Ray'u i, i, i czy będzie w napisach końcowych, <grym> czy nie. Eee... No i tyle. To, to taka ciekawostka. No właśnie. Teraz... Teraz coś, co pewnie część z Was wprawi w... w... <śm> wprawi Was w szał, dlatego że nie wiem, czy słyszeliście, ostatnio wyszła wersja Game of the Year Edition Little Big Planet. No właśnie. Wyszła razem z dodatkami wszystkimi DLC, które do tej pory wyszły, tymi większymi oczywiście, na PlayStation Store. I ta też wersja dostanie łatkę polonizacyjną. Znaczy ona już jest... jest w standardzie, już jest ona w polskiej wersji. No tak. No jest, jest jakby w środku, ale gracze, którzy posiadają tą podstawową wersję, czyli tą starszą, czyli tą pierwszą, która była bez tych DLC, nie pograją po polsku w Little Big Planet. Nie będzie Ja Uważam teraz. za straszne świństwo i się naciąłem. Jestem zły na, na Sony. To no, tak. trzeba zbiorowy pozew. O. Zbiorowy o, od razu podpiszmy się pod, pod tamte. To ja, to ja apeluję do, do wszystkich, którzy odwiedzają konsolowca, jak ktoś jeszcze jest zły na Sony, to proszę się do mnie zgłosić, to coś wymyślimy. Bo naprawdę to jest świństwo, co Sony zrobiło, a tłumaczenie ich, że, że to jest nieopłacalne, jest, jest dla mnie śmieszne. No. Także yy, to tyle o tym. Teraz coś dla, dla graczy Wii a może raczej powi powinienem powiedzieć kubeł zimnej wody, dlatego że e, mamy informację o Red Steel 3, zgadnijcie co, nie będzie. E, no właśnie, miał być i nie będzie. Tak, miał być i nie będzie, Ubisoft Friends e, zdementował wszystkie plotki związane z tym. Tak więc chyba to jest odpowiedź na pytanie, czy dobrze się sprzedał Red Steel 2. I, i, I wydaje mi się, że odpowiedzi możemy szukać tylko, tylko w tych statystykach. No nie wiem, jak wymyślicie. Czy no chyba było to do przewidzenia? To może Łukasz. No, czy do, no jeżeli bez reklamy, to się nic nie sprzeda. No właśnie. Więc ja nie wiem, co Ubisoft myślał, że, że co. Ludzie patrzą, o, Red Steel 2, kupujemy. No masz rację. Ja, ja tak. nawet nie wiedziałem, że, że a, a, a, a tak da wychodzi, kiedy ta premiera jest. Pierwsza część akcji. była przecież tak promowana, bo była cały czas promowana wraz z premierą samego Wii. No. A, a, a o dwójce było cicho. Powiedzieli tylko, że będzie Wii Motion Plus. Kilka fajnych filmików, o których zresztą wiedzieli tylko, tylko tak naprawdę fani samej, samej gry i, i posiadacze Wii. No i tyle na. No. Co jest, co jest smutne, bo gra zebrała na pewno dobre te dobre no, i, i oceny. I szkoda, że no po właśnie. raz kolejny. A tak to wydawców tylko będzie twierdzać w przekonaniu, że tylko casualowe gry się sprzedają na No właśnie. szkoda. No ale a... mówiliśmy, że Model 1, a pierwszy na ulicy na się sprzedał nieźle, więc może jakaś taka tu, A światełko w tunelu jest. No, być może gdzieś tam. No dobra, teraz zapomniałem tak wam powiedzieć wcześniej o tym, mówiliśmy o Bungie. o Bungie, który współpracuje teraz z Activision, podpisał tą dziesięcioletnią umowę, ale jest jeszcze jeden wielki gracz na rynku, który chciałby z nimi podpisać małe co nieco, a jest nim firma Sony, firma Sony chciałaby współpracować z Bungie, no i, i co by z tego wyszło? Czy, czy, czy, czy by wyszło Halo na, na PS3, A, czy też na może Na pewno jakiś... by nie wyszło Halo na PS3, ale na pewno by wyszła jakaś gra podobna do Halo na PS3 z dobrym multiplayerem. Tak uważam. Mm. Bardzo, bardzo możliwe. Przypomnę tylko tym, którzy, którzy być może są w błędzie i myślą, że, że Bungie ma podpisaną umowę z Microsoftem. Otóż ich umowa wygasła w 2007 roku, więc jakby siłą rzeczy nie są już yy, tak związani z, z Microsoftem, no ale tam ich, ich seria Halo sprzedaje się po prostu najlepiej, no bo wszystkim kojarzy się z konsolą Microsoftu. No. A już niedługo Halo Reach, więc, więc zobaczymy, co, co z tego wszystkiego wyniknie i czy Bungie będzie chciało współpracować z Sony. Jak zapłacą, no na... to będzie chciało, a jak nie, to nie. O, no właśnie. Taka puenta na koniec. <laughs> to na koniec. No i na koniec został news o iPhone'ie. iPhone HD oficjalnie w czerwcu. To może Tomek powie coś więcej na ten temat. No już powiedziałem wszystko. Koń. Nie, Koń. No Zobaczymy, no ma być konferencja deweloperów, zobaczymy, bo był wyciek, wyciekł z zdjęcia to jest długa historia, nie wiem, może na podcaście głównym to, o, to, o to mówimy dokładnie, bo to by długo opowiadać. Wyciek prototyp i mają teraz zaprezentować w czerwcu finalną wersję. Zobaczymy, jak będzie wyglądało i co tam, jakie bebechy zmienią. I to tyle. 7-11 czerwca. O, właśnie, jeszcze. Ta konferencja okay. będzie. No, tak więc zobaczymy. Większość gier i tak pewnie o, o, o tych, o których mówiliśmy, będziemy mogli zobaczyć na E3. Um, no, to był nasz kolejny, chyba już, o Jezu, siódmy podcast newsowy. Oj, chyba szósty. Oj, chyba szósty. No to szósty, siódmy szósty podcast newsowy. Coś się, coś się nie Bo możemy umierowy. zadbać. Coś się nie możemy zadbać na ten podcast główny, ale, ale będziemy się starać. Tak, a niedługo też wystartujemy z, z nieco wideo, tak, Tomku? Mam nadzieję, że uda nam się. No mam nadzieję, że nam się uda, no jak czas pozwoli. Czas pozwoli, to zobaczycie nas na żywo. Prawie a, bo... na żywo, no prawie. No prawie na żywo, no prawie. No, będziemy po drugiej stronie ekranu tylko. Ehm, no dobra. Ehm, z nami był nasz nowy członek redakcji, jeden z, e, Łukasz Frącz. Tak jest. Byłem i będę. Tak. E, cieszymy się. No i standardowo z tej strony Filip Holowczyński. I Tomasz Doktorski. Blogkonsolowiec.pl To był nasz szósty podcast newsowy. No i zapraszamy oczywiście do komentowania. Im więcej komentarzy, tym więcej podcastów. No i, no i tyle. No i do zobaczenia. Cześć. No cześć, czoły.